Zaproszenie ślubne. Rodzice Szczepana Dankowskiego mają zaszczyt zaprosić na ślub ich jedynego syna oraz Ilony Kani. – Pana żona nazywała się przed ślubem Kania? – zapytałam zaskoczona. – Zgadza się. Mówiłem, że może zostawić swoje nazwisko albo połączyć z moim. ale Stwierdziła, że moje jest mniej oczywiste. – No raczej. Nie słyszałam o słowiańskim demonie porywającym małych chłopców, który nazywałby się Dankowski. Przynajmniej do dziś. Proszę pomyśleć, może żona coś wspominała o ciotce, o rodzinnym domu, cokolwiek? Myślę, że ona wróci niedługo. Możemy poczekać i sama nam wszystko wyjaśni. Powiedział cicho, ale po jego oczach poznałam, że sam w to nie wierzy. Panie Szczepanie, nie wiem, ile czasu zostało Krzysiowi. Musimy go znaleźć, rozumie pan. Wie pan, czym jest kania? Zapytała mu łagodnie. Pamięta pan? Uwaga, dzieci, kania leci. Wyrecytował i na chwilę zamilkł, zaskoczony. Moja babcia tak mówiła, kiedy bawiliśmy się na podwórku, a zbliżała się noc. Myślałem, że to takie powiedzonko. Jedyne kania, jakie znałem, to grzyby, bardzo smaczne zresztą, ale czemu miałbym na nie uważać? Dziś kanie są zbyt rzadkie, by dzieci jeszcze pamiętały, dlaczego należy się ich wystrzegać. Powiedziałam. Nagle coś huknęło na dole. Oknami zatrzęsła fala magii. Zbiegłam na parter, a Dankowski za mną. Na podłodze leżał Ludwik Wroński z rozrzuconymi nad głową ramionami twarzą do ziemi. Złapałam go za ramię i przewróciłam na plecy. Był wiotki, nieprzytomny. Krew zalała mu twarz, a oczy świeciły białkami. Oddychał, ale ledwo. Jego puls był prawie niewyczuwalny. Zadzwoniłam do jemioły. Odebrała natychmiast. – Masz go? – zapytała z nadzieją. – Jeszcze nie. Wciąż jesteś u miechunków? – Nie, wróciłam do sanktuarium. Dojdą do siebie, ale potrzeba im odpoczynku. – Będę za kilka minut, mam kolejnego pacjenta. Jest w kiepskim stanie. – Wiesz, co mu się stało? – Myślę, że przełamał urok. Stary, dziewiętnastoletni, ale był na tyle blisko, że dostał klątwą między oczy. Tego samego pochodzenia, co urok snu miechunków, postawiłabym na to miesięczne dochody. — Przywieź go, będę gotowa — powiedziała zdecydowanym tonem. Wspólnie z Dankowskim dźwignęliśmy Ludwika. Gdy nieśliśmy go do samochodu, ciało starego gliny wisiało między nami jak szmaciana lalka. Ułożyłam go na tylnym siedzeniu i pospiesznie siadłam za kierownicą. Dankowski zajął już miejsce pasażera. Milczał. Żadne z nas nie powiedziało tego wprost, ale musiał wiedzieć, że urok, który właśnie znokautował Wrońskiego, najprawdopodobniej rzuciła Ilona a na pewno miała z jego stanem coś wspólnego. Jemioła czekała na nas w progu sanktuarium. Wnieśliśmy wciąż nieprzytomnego Ludwika do środka i ułożyliśmy go na szpitalnym łóżku przykrytym białym prześcieradłem. Powietrze wypełniał zapach rozmarynowanego kadzidła. Dym natychmiast zaczął się lepić do Wrońskiego. Magia, którą dźwigał przez dwadzieścia lat, przyciągała szare pasma jak magnes. Przez kolejną godzinę głównie obserwowałam jemiołę przy pracy. Nie potrzebowała mojej asysty, nie licząc chwili, kiedy wręczyła mi kredę i kazała wyrysować krąg wokół łóżka, bo w jej wieku pełzanie po podłodze nie było ani komfortowe, ani też konieczne, skoro miała kogoś do pomocy. – Wiesz już, kim jest autor tego uroku? – zapytała, kiedy płomienie świec, które zapaliła przy głowie nieprzytomnego, zaczęły trzaskać i wznosić się w górę na pół metra. – Tyle magii, starej i ciągle niecałkiem przełamanej. Jeśli mam rację, to słowiański demon, a konkretnie Kania, powiedziałam. Spojrzała na mnie pociemniałymi z emocji oczami. O, dawno ich nie widziałam. Myślałam, że wszystkie siedzą węklawie. Wzruszyłam ramionami. Owszem, większość słowiańskich demonów i stworzeń z tego panteonu trzymała się od Thornu na dystans. Ale to była ich decyzja, nie nakaz, bo tego i tak nie dałoby się wyegzekwować. I to ono ma Krzysia? Zapytała nacierając czoło i dłonie Ludwika olejem. Tak sądzę. Masz mało czasu i wiesz, że na jednym nie poprzestanie. Powiedziała cicho. Skinęłam głową. Pamiętaj, że co krwawi można zabić, a z odciętą głową mało co się odrodzi. Dodałam ściwie. Zwykle była przypełniona miłością bliźniego, ale tu chodziło o krzywdę dziecka. Przy pierwszej okazji zapoznam nią z mieczem. Zapewniłam. Moje ostrze z przyjemnością, zazna rozrywek. Przeważnie wystarczała mi broń palna, jednak w przypadku demonów słowiańskich, podobnie jak większości innych, naboje były co najwyżej siłą spowalniającą. Nadal nie wiem, gdzie ich szukać, przyznałam. Jemioła westchnęła. Rzuciła na niego tak silny urok z jakiegoś powodu. Miejmy nadzieję, że będzie pamiętał czemu. Ludwik Wroński wydawał się jeszcze starszy. Kiedy miała, zaczęła zrywać z niego pasma klątwy poluzowane dymem kadzideł i poświęconych olejów. Ciemne smugi, niczym pokryta sadzą pajęczyna, opuszczały jego aurę, a uzdrowicielka nawijała je na palce niczym włóczkę. Do wiadra słonej wody wrzucała kolejne kłębki prastarej magii. Gdy ciałem nieprzytomnego zaczęły wstrząsać potężne dreszcze, a z jego gardła wyrwał się jęk bólu, pomyślałam, że może tego nie przeżyć. Był stary, prawdopodobnie poważnie chory. Nosił to cholerstwo w głowie i duszy przez dwadzieścia lat. Bałam się mieć nadzieję. Jednak prawie godzinę później nagle zamrugał oczami. Spojrzał na mnie przytomnie i wymamrotał. Ona ma te dzieci. Widziałem je. A potem zalało mnie może bólu i ognia. Zapomniałem, ale znów pamiętam. Jęknął, próbując się podźwignąć na łokciu. Powoli jeszcze nie skończyłam, powiedziała jemioła i podała mu szklankę ciemnozielonego, brejowatego napoju. O tak, znałam to cholerstwo aż za dobrze z dni, kiedy to mnie składała po różnych wypadkach. Sięgnęłam po plastikowy kubeł na śmieci i podsunęłam Wrońskiemu. Po co to? zapytał niepewnie. Pi, potem podziękujesz. Może by dyskutował, ale jedno spojrzenie na nieprzejednaną minę jemioły wystarczyło... I zaczął pić. Krzywił się, parskał, ale posłusznie łykał antidotum magiczne. Nawet z odległości paru metrów czułam ciężki, ziołowo-bagnisty smrodek. Odsunęłam się, wiedząc, co nastąpi. Wroński wypił do dna i oddał jemiole szklankę. Zanim jednak zdążył cokolwiek powiedzieć, szarpnęły nim torsje. Złapał kubeł w ostatniej chwili. Czarna maś, będąca mieszanką antidotum i resztek uroku, wylewała się z niego jak z pękniętej rury kanalizacyjnej przez dobre parę minut. W końcu wyprostował się. Blady i spocony spojrzał na mnie z potępieniem i rzucił. Nie ostrzegłaś. Nic by to nie dało, a musiałeś się pozbyć tego gówna. Już ci lepiej? Mało powiedziane, przyznał. No i świetnie. Pamiętasz, kiedy rzuciła na ciebie ten urok? Nie mogła zrobić tego niezauważenie, musiało boleć jak cholera. Potwierdził skinieniem głowy. Myślę, że wiem, gdzie jest. Oznajmił i zsunął się z wysokiego szpitalnego łóżka. Nogi się pod nim ugięły, więc złapał za jego krawędź. Dobra, powiedz mi gdzie, a ja się tym zajmę. Po moim kurwa trupie. Warknął. Czyli co? Muszę poczekać jeszcze godzinę? Pierdol się, wilk! Im bardziej był zły, tym mniej wyglądał na kogoś, kto jest jedną nogą w grobie. Wróciły mu nawet kolory. Dajcie mi minutę, odezwała się jemioła. Nie chcę mieć zaraz w waszej trójki w takim stanie, w jakim ten tu był jeszcze chwilę temu. Mam coś, co może się przydać, dodała. A z rękawie zawsze mile widziane, przyznałam. Kilka minut później wychodziliśmy z sanktuarium bogatsi o bransoletki z czerwonego sznurka i wisiorków sporządzonych z malutkich lusterek. Wyglądały jak bibelot z jarmarku, ale nie wątpiłam w magię jemioły. Kiedy Dankowski pomagał staremu zejść po schodach, jemioła pociągnęła mnie za rękaw. Cicho, by tamci nie słyszeli, powiedziała – uważaj na niego. – Doro, on umiera. Przez urok? Za długo go nosił? – nie, Marek kapłuc z przerzutami do kości od dawna. Za daleko to zaszło, bym mogła mu pomóc. Nie wiem, jakim cudem jeszcze chodzi. Miał niezałatwioną sprawę. Takie rzeczy potrafią trzymać przy życiu. Mam nadzieję, że żyje dla czegoś więcej niż zemsta, bo gdy ją w końcu poweźmie. Skinęłam głową i zeskakując po kilka stopni naraz, zbiegłam do samochodu. Gdzie jedziemy? Zapytałam Ludwika. Tym razem to on siedział w fotelu pasażera. Może powinnam go zmusić, żeby został w sanktuarium, ale nie chciałam tracić czasu na przepychanki. Achab był gotów dopaść swojego białego wieloryba, a ja nie zdołałabym go powstrzymać. Dankowski wciąż oszołomiony siedział w milczeniu. Stary glina zmarszczył brwi i machnął ręką. Nie wiem dokładnie, przyznał, ale na pewno tam trafię. Wroński pamiętał punkty orientacyjne. Nie znał adresu, dwadzieścia lat temu trafił tam tylko dlatego, że śledził Dankowską. Nie podejrzewał jej, chciał z nią tylko pogadać zdala od męża, więc kiedy zobaczył, że się wybiera na przejażdżkę, ruszył za nią. Minęli rogatki miasta koło Starego Zajazdu, potem spalony prawie sześćdziesiąt lat wcześniej młyn i spichlerz. Pamiętał rozstaje dróg z wotywną choleryczką która stała mimo upływu lat choć plastikowe kwiaty i wstążki całkowicie wyblakłe. Dawno nie było epidemii, więc nie składano tu kwiatów ani darów wotywnych. Pamiętał rażony piorunem dąb na skraju drogi i magię, dławiącą i wyciskającą łzy z oczu, kiedy go mijał. Dziś niewiele zostało z magii, ale lekko pochylone drzewo wciąż stało. Potem odbiliśmy w lewo, Jaszczysta droga prowadziła przez zapuszczoną łąkę, ledwie widoczną i tak wąską, że wysokie trawy oplatywały lusterka. W jakimś kilometrze wjechaliśmy w las. Wroński mówił z przymkniętymi powiekami, próbując przypomnieć sobie wszystkie detale tamtego dnia. Nic dziwnego, że przychodziło mu to z trudem, skoro przez dwadzieścia lat jego pamięć zacierał urok i upływający czas. Wąska droga przez łąkę dziś mogła już zupełnie zniknąć, a lasów w okolicy było od groma. — Pamięta pan, jaki to był las? — zapytałam. Zmarszczył się, próbując sobie przypomnieć. Miałam wrażenie, że im bliżej kryjówki kani, tym większe spustoszenie w jego pamięci poczynił urok. — Liściasty. Pamiętam brzozy i klony. I że brodziłem w wilgotnych liściach. Było zimno i mokro jak dziś. Nie wiem czemu, ale zostawiłem auto i szedłem z buta, może nie chciałem, by mnie usłyszała. Zamyślił się, próbując sobie przypomnieć, dlaczego porzucił samochód na leśnej ścieżce. Czułem, że to już blisko czułem. Magię coś gęstniało w powietrzu, silnik się krztusił, jakby nie mógł pracować w takich gęstych oparach magii. Dobra, to zawężało możliwości. Jak daleko to było od miasta? Kilka kilometrów, czy raczej kilkanaście lub więcej? Zapytałam. Kilka, nie więcej niż pięć. Pomyślałam, że pod naszym nosem takie rzeczy przypomniał sobie. Odetchnęłam, a więc nie mogło chodzić o Hexenwald. W takiej odległości od Tornu był tylko jeden liściasty las wypełniony magią. Las Brzozowych Wiedźm. Jakieś sto piętnaście lat temu rezydował tam potężny kowen, ale któregoś dnia wiedźmy po prostu zniknęły. Nikt nie wiedział, co się z nimi stało, przynajmniej nigdy nie spotkałam się z racjonalnym wyjaśnieniem. Krążyły plotki, że zaczęły się brzydko bawić i próbowały ugryźć więcej niż mogły przełknąć. Nauczyciele opowiadali o tym na lekcjach historii magii, by pokazać, do czego prowadzą kontrzachty z demonami. Z tego, co wiedziałam, Nigdy nie wspomniano, że chodziło o demony słowiańskie. Może dlatego, że większość wiedźm z mojego pokolenia, jeśli wchodziła w demoniczne układy, to z piekielnikami. Niechałam więc do lasu brzozowych wiedźm, mając nadzieję, że moje przypuszczenia się potwierdzą. Posuwałam się wolno, licząc, że coś pobudzi pamięć starego gliny. – Znam to! – krzyknął Ludwik, pokazując palcem symbole wycięte na brzozowym pniu. Rozpoznałam kilka najlepiej zachowanych. Tradycyjne ostrzeżenie, które w luźnym tłumaczeniu sprowadzało się do wypierdalajcie z naszej ziemi albo runy nie mogły być pozostałością po zaginionym koweniu, o czym świadczył wiek brzozy na około pięćdziesięcioletniej. Rosła na skraju lasu, zaraz przy zapuszczonej drodze. W wysokich chaszczach widniały wyraźne ślady opon samochodu, który przejeżdżał tędy całkiem niedawno. Magia lasu wciąż była żywa, gęsta i dusząca. O, rytuały przeprowadzane przez wiedźmy z brzozowego kowenu skaziły ziemię na lata. Albo od tej pory ktoś regularnie dorzucał do pieca. Z taką aurą las trzymał ciekawskich na dystans. Nawet wilków, które od dobrej dekady wykupywało sporo zalesionych hektarów wokół miasta, nie było zainteresowane tym kawałkiem ziemi. Wjeżdżaliśmy coraz głębiej między drzewa ścieżką, tak wąską, że gałęzie odbijały boki auta, które kołysało się na wybojach i grzęzło w głębokich kałużach. Długie światła ledwie się przebijały przez mrok zarośli. Nagle droga się rozszerzyła i ujrzeliśmy polanę, na której stał stary budynek. Archetypiczny dom złej wiedźmy, stary, zapuszczony z ciemnymi oknami, z opalanych kłód drewna i opleciony czarną magią. Tuż przy nim stał znajomy czerwony Mercedes. Zaparkowałam tak, by w razie czego móc szybko odjechać. – Dobra, panowie, zaczynamy. Szczepanty, zostań w aucie, to nie będzie przyjemne. – Powiedziałam. Wrońskiemu nawet nie zamierzałam tego proponować. – Pójdę z wami, muszę wiedzieć. Jesteśmy małżeństwem od 22 lat. Odparł cicho. Wiedziałam, że nie wypierał tego, co wyszło na jaw. Nie chciał tam być, by udowodnić jej niewinność. Ale może potrzebował zobaczyć to, kim była i co robiła na własne oczy. Może potrzebował ukarać się za to, że nie rozpoznał zagrożenia szybciej, nie domyślił się, nie widział. Jeśli będziesz jej bronił, zastrzelę cię. Ostrzegł wrański. Wyciągnęłam z bagażnika miecz i przypięłam pochwę do paska. Sprawdziłam gloka w kaburze pod pachą. Magia tego miejsca kleiła mi się do skóry lepka i śliska jednocześnie. Zło czasami miało swój specyficzny zapach i ten dom pachniał złem. Trzymajcie dystans, poleciłam. Dękowski przytaknął w milczeniu. Wroński zaciskał zęby tak mocno, że zgrzytały. Trzymał kurczowo strzelbę, jakby się bał, że znów mu ją odbiorę. Jeśli ją zobaczysz, strzelaj. Tylko dobrze celuj, żebyś nie trafił nikogo z nas, powiedziałam. Byłem strzelcem wyborowym, kiedy ty jeszcze szczałaś w pieluchy, warknął. Wspaniałomyślnie nie wypomniałam mu ostrzelania na ślepo domu Dankowskiego. Zaczęłam od ostrożnego rekonesansu i zajrzałam do środka przez brudne okna. Ciemne wnętrze wyglądało na niezamieszkane od lat. Nie zauważyłam też śladów niczy jej niedawnej bytności. Gdy obchodziłam dom w poszukiwaniu wejścia, zrozumiałam, że to nie on kryje tajemnicę, ale teren na tyłach. Kilka zdziczałych, pokrzywionych jabłonek z poczerniałymi jabłkami, które zgniły na gałęziach, otaczało serce tego dziwacznego sadu. Wielką, starą wieżbę, która emanowała magią tak brudną, że ścisnęło mnie w żołądku, a kwas napłynął do gardła. Jej potężny pień rozdzielał się na szczycie na trzy bulwy, z których wyrastały długie, zgrubiałe gałęzie. Z ziemi wokół wystawały masywne powrósła korzenie, a wszędzie, gdzie sięgały, gleba wydawała się martwa i jałowa. Nic nie chciało tam rosnąć. Podeszłam bliżej, walcząc z instynktem, który kazał mi się cofnąć. Z spękanej kory wyłaniało się wnętrze wieżby, które ociekało czerwienią, jakby krwawiło. Ktoś niedawno wyciął na pniu nowe, głębokie rysy. Jeśli były to runy czy sigile, nie potrafiłam ich przeczytać, ale czułam pulsowanie magii. Nagle usłyszałam cichy jęk dobiegający z pomiędzy gęstej plątaniny korzeni. Uklękłam i zaczęłam rozgarniać liście, z pod których po chwili wyłoniła się brudna, dziecięca twarzeczka. Włosy chłopca były oblepione ziemią i czerwonym drzewnym sokiem albo krwią. Korzenie tworzyły wokół drobnego ciała organiczną klatkę. Jakby wierzba trzymała je w uścisku. Zaczęłam szarpać te zgrubiałe macki, ale nie drgnęły. Sięgnęłam po miecz i raz za razem cięłam korzenie. Trysnął czerwony sok, a chłopiec krzyknął z bólu, gdy uścisk na jego klatce piersiowej się wzmocnił. Cholera! Zostaw go, jest mój! Usłyszałam za sobą. Rozpoznałam głos Ilony Dankowskiej. Odwróciłam się gwałtownie i stanęłam twarzą w twarz z koszmarem. Atrakcyjna i elegancka kobieta zniknęła. Przede mną stała Kania w swojej demonicznej krasie, z twarzą, w której mieszały się elementy ludzkie i ptasie z przylegającymi do czaszki pasmami pajęczynowych włosów. Za jej pleców wyrastały potężne, prawie nietoperzowe skrzydła. Wysokie, żelaste ciało ledwie przypominało kobiece, a strzępy pożółkłego płótna okrywały tylko biodra Kani. Wyciągnęła w moją stronę dłoń uzbrojoną w czarne pazury i wydała z siebie wysoki pisk, zacisnęła pięść, a fala magii wyrwała się z niej jak rwący potok ciemności. Nie zdążyłam sięgnąć po pistolet, nie zdążyłam uskoczyć. Magia uderzyła we mnie jak młot i zaraz wygasła. Za to bransoletka od jemioły zrobiła się gorąca, parzyła mi skórę, a lustereczka wibrowały i podzwaniały pod mankietem bluzy. Usłyszałam wystrzał, a ułamek sekundy później krzyk Kani. Korzystając z chwili nieuwagi ruszyłam za nią, mając nadzieję, że nie wejdę w linię ognia wrońskiego. Z impetem wbiłam jej miecz w brzuch, aż poczułam uderzenie rękojeści o żebra. Kobieta krzyczała. Fale magii wylewały się z niej wraz z furią. Biła na oślep pazurzastymi dłońmi. Rozbrzmiał kolejny wystrzał. Ciało kani szarpało się na ostrzu. Musiałam to skończyć. Bransoletka była już tak gorąca, że zaczynała dymić. Wyszarpnęłam miecz strzewikani i wbiłam go od spodu w jej żuchwę. Natychmiast wyszarpnęłam, czując ostre pazury rozdrapujące mi skórę naszej. Odskoczyłam i wykorzystałam ten dystans, by wziąć zamach. Mój miecz ze stali piekielników. Najlepszy prezent, jaki w życiu dostałam, wszedł w krtań demona jak w masło. Dankowska wreszcie opadła na kolana, ale wciąż nie zamierzała umierać. Jej magia zalewała mi gardło jak kwas, dławiąca i gęsta. Przewróciłam ją na plecy i raz jeszcze cięłam przez gardło. Musiałam przydepnąć rękę, którą kobieta zacisnęła na ostrzu, próbując mi je wyrwać. – Czy ta cholera nie może po prostu zdechnąć? – Nagle zjawił się przy mnie Wroński. Odsuń się! Warknął i zamachnął się znalezioną gdzieś siekierą. Miała krótkie drzewce, które nie pozwalało wziąć solidnego zamachu, jak katowskim toporem, ale stary glina był zawziętym skurczybykiem i rąbał kanie raz za razem, trafiając to w szyję to w głowę. Jucha tryskała dookoła. Zalewała liście, twarz i kurtkę Wrońskiego. Moją odzież także. Uderzał na oślep w amoku aż złapałam go i odciągnęłam od zdekapitowanego ciała. Rzucił we mnie wiązanką przekleństw, a potem złapał głowę kani za włosy i odsunął ją od ciała, jakby chciał mieć pewność, że demon nie wstanie. Klapnął na tyłek, zmordowany i zalany posoką, jakby się w niej wykąpał. Nie żyje, stwierdził z lekkim niedowierzaniem. Nie żyje, powtórzył z wyraźną radością. Nie żyje, potwierdziłam. Dotknęłam szyi. rany nie były głębokie tyle, że mocno krwawiły. Docisnęłam do nich szalik. Nikomu nie pomogę, jeśli zemdleje z upływu krwi. Kątem oka zobaczyłam, że Dankowski staje nad demonicznym truchłem, które przez dwadzieścia dwa lata nazywał żoną. Jak mogła to przede mną ukrywać? Powiedział z bolałym tonem. Nie takie rzeczy baby potrafią ukryć przed chłopem, gdy ten gapi się w niej jak w obrazek. Burknął Ludwik. Myślę, że chciał być pomocny. Bierz te siekierę, musimy ratować dziecko. Zawołałam biegnąc do wieżby. Za pomocą siekiery, miecza, mięśni i uporu wycięliśmy drogę do chłopca. Od pasa w dół tkwił w ziemi, więc wygrzebywałam go gołymi rękami, aż wreszcie zdołałam go wyciągnąć. Był cały mokry od krwawego soku wieżby. Trząsł się z szoku i zimna. Zabrałam go do samochodu i tam pospiesznie otuliłam kocem i płachtą termiczną. Trzeba spalić to cholerstwo. Odezwał się za moimi plecami Wroński. Zgadzałam się z nim, ale pierwszeństwo miało ratowanie dziecka. Nie darowałabym sobie, gdyby zmarło mi wałcie. Najpierw zawieziemy małego do Jemioły. Potem wrócimy zrobić tu porządek. Zarządziłam. Pędziliśmy w stronę miasta. Na tylnym siedzeniu Dankowski uspokajał Krzysia, u którego szok przeszedł w histerię. Mały szlochał i krzyczał, wciąż przeżywając swój koszmar. Nie wiedziałam, co dokładnie zrobiła mu Kania, ale domyśliłam się, w jaki sposób skrzywdziła go wierzba. Miałam nadzieję, że się nie spóźniliśmy, że nie zabrała mu zbyt wiele. Gdy dotarliśmy do sanktuarium, zaczynało się ściemniać. Uzdrowicielka stała w oświetlonych drzwiach, jakby się spodziewała, że przyjedziemy właśnie teraz. Wyglądała źle, jak gdyby pod naszą nieobecność się postarzała. Jej twarz była szara, a oczy zapadły się w głąb czaszki. Tękowski wniósł chłopca po schodach, ja i Wroński szliśmy za nim. Nie chcieliśmy powiększać traumy Krzysia, który rozglądał się przerażony, a my wyglądaliśmy, jakbyśmy grali w horrorze i byli tymi bohaterami, którzy przeżyli do ostatnich minut slashera. – Wy też do środka – zawołała Jamioła, jakby podejrzewała, że zamierzamy się urwać. – Dora, nie myśl, że nie czuję twojej krwi pod całym tym smrodem – dodała, dusząc w zarodku mój ewentualny protest. Uśpiła chłopca na z ziół i zajęła się jego obrażeniami. Obmyła go z czerwonej wierzbowej mazi, która zgęstniała na jego skórze jak melasa. Opatrzyła skaleczenia i otarcia, posmarowała maścią zarniki, siniaki na żebrach i ramionach, założyła kilka szwów na ranę na czole. Żadne z obrażeń nie wyglądało na zagrażające życiu, ale obrażeń magicznych, najgroźniejszych w tej sytuacji, często nie widać na pierwszy rzut oka. Nie byłam pewna, czy najgorsze miał już za sobą. Nie skanią jej wierzbą, będącą jej wiedźmowymi korzeniami, które Dankowska karmiła niewinnym życiem i świeżą magią. Tyle śmierci i bólu tylko po to, by zachować młodość i wzmocnić swój magiczny potencjał. Gdy powiedziała miole gdzie znaleźliśmy chłopca i co się z nim działo, zaczęła podzielać mój niepokój. Jego obra jest bardzo słaba, orzekła. — Dłużo mu zabrała, co najmniej kilka lat życia. Ale myślę, że ma szansę. Jeśli dożyje do rana, będę zadowolona. Kiedy skończyła opatrywać Krzysia, poprosiła Dankowskiego, by przeniósł go na łóżko w sąsiednim pokoju. Okryła małego kołdrą. — Ściągnijcie jego rodziców. Myślę, że już się obudzili. Poprosiła. Wykonałam telefon. Pan Miechunka zapewnił, że będą w ciągu kilku minut. W tle jego żona płakała z ulgi i strachu o syna. Podwinęłam mankiety bluzy, by oddać jej miole bransoletkę, czy raczej to, co z niej zostało. Czerwona włóczka niemal zniknęła. Lusterka poczerniały, metalowe elementy były pokrzywione, jakby oberwały palnikiem, a nie potężnym zaklęciem. Jemioła przecięła supełek i wsunęła resztki bransoletki do kieszeni. Wtedy dostrzegłam coś, co wcześniej przykrywała czerwona włóczka, pasmo srebrnych, prawie białych włosów. Zrozumiałam, jak wiele ryzykowała i nie omieszkałam jej tego powiedzieć. — A co, tylko ty, moja panno, możesz nadstawiać karku i popełniać głupstwa? — zapytała, opierając dłonie na biodrach. Teraz było jasne, czemu wyglądała na tak potwornie zmęczoną. Widząc moją zmartwioną minę, wyjaśniła, ryzykowałam mniej niż ty, gdybyś tam pojechała bez tej osłony. A pojechałabyś, prawda? I nic mi nie groziło. Nie naprawdę. Siedziałam w kręgu wzmocnionym świecami i czekałam na uderzenie. Była z mojego panteonu. Polowała na dzieci w moim mieście. Musiałam pomóc ci się z nią uporać. Gdybym miała dwieście lat mniej, może sama stawiłabym jej czoła. Ustalmy, że od łapania demonów, porywających dzieci, masz ludzi. Poprosiłam. Dobra, ustalone, a teraz pokaż mi, co tam chowasz pod tym szalikiem. Burknęła miała. Stało się już tradycją, że opatrując mnie, musiała narzekać na moją lekkomyślność, głupotę i nieuwagę, które owocowały rozmaitymi obrażeniami. Ale kiedy już nakleiła mi opatrunek na szyję, uścisnęła mnie mocno i zapytała: Załatwiła się tak na dobre? Żadne dziecko już nie wpadnie w jej łapy? Załatwiłam. Z wydatną pomocą Wrońskiego. Odrąbał jej głowę. Bardzo dobrze. Takie jak ona nie zasługują na nic lepszego. Za plecami usłyszałam jęk. Z Dankowskiego uszła cała energia. Zjechał po ścianie na podłogę, skulił się i płakał jak dziecko. Jestem patą. Szepnęłam jemiole, która wystraszyła się, że przegapiła u niego jakieś zagrażające życiu obrażenia. Wszystko, co butelkował w sobie przez ostatnie godziny, teraz się wylało gwałtownym szlochem. O, biedactwo, przeklęta magia w tych okolicznościach. Chwilę później napoiła go ziółkami uspokajającymi i zaprowadziła do drugiego pokoju dla pacjentów. Wroński siedział sztywno na krześle. Sposób, w jaki trzymał rękę, świadczył, że musiał ją sobie nadwyrężyć podczas zapamiętałego machania siekierą. – Rozwiązałeś sprawę. Powiedziałam po prostu. Spojrzał na mnie, nierozumiejąc. Wtedy, dwadzieścia lat temu, rozwiązałeś sprawę. Złapałeś ją na gorącym uczynku, a ona praktycznie usmażyła ci mózg, bylebyś zapomniał o niej i wszelkich szczegółach swojego odkrycia. Nie potrafiłeś odpuścić, nawet zamroczony urokiem. Myślę, że dlatego tak się zawziąłeś na Dankowskiego. Urok uniemożliwił przy skrzyni niewinnej, ale krążąc wokół jej męża, krążyłeś wokół niej. Wytłumaczyłam, pokręcił głową. Naprawdę myślałem, że to on, zanim rzuciła na mnie urok. Wszyscy popełniamy błędy, ale gdybyś tam wtedy nie pojechał, nie znaleźlibyśmy jej dziś, nie znaleźlibyśmy Krzysia. Nie znam się na magii. Po co jej byli ci chłopcy? Kradła im magię, siły witalne, młodość. To drzewo jest jak bateria. Porządnie naładowane wystarczało pewnie na dwie dekady. Może ciut mniej, bo chciała tu wrócić, zanim jeszcze zmarł jej teść. Nie mogłaby się nakarmić nigdzie indziej. Tu miała swoje wiedźmie korzenie. Nie dodałam, że nie zdziwiłoby mnie, gdyby pomogła staremu Dankowskiemu dokonać żywota i w ten sposób nakłonić męża na powrót do Thornu. Czemu nie przejechała tu sama? Może naprawdę kochała Szczepana? Może była z nim związana w jakiś inny, szczególny sposób? Może nie chciała go zostawiać samego na zbyt długo? Choć powody mogły być dużo mniej przyjemne. Może musiała go mieć blisko, by podtrzymać urok? Zapewne nigdy tego nie odkryje, a przesłuchiwać Dankowskiego na tę okoliczność nie zamierzałam. Jego świat i bez tego zmienił się w zgliszcza. – Ten mały przeżyje? – zapytał Wroński. – Mam nadzieję, czas pokaże. – Byłoby do dupy, gdybyśmy go znaleźli, ale trochę za późno. Burknął. No, byłoby. Przyznałam. Potrzebowałam jakiegoś happy endu dla tej chujowej, na wskroś listopadowej historii. Pojedziesz tam teraz spalić to wszystko? Rano. Lepiej nie szwendać się w lesie brzozowych wiedźm po nocy. Zabierzesz mnie ze sobą. Stwierdził. Nie zapytał. No, zgodziłam się. Miał prawo do takiego zamknięcia tej sprawy jakie da mu najwięcej satysfakcji. Jeśli poczuje się lepiej, puszczając przeklęte drzewo z dymem, niech to zrobi. Musimy wykopać ciała, zanim podpalimy wierzbę powiedziałam. Poderwał głowę, jakby dopiero teraz do niego dotarło, że porwani chłopcy byli tam cały ten czas. Załatwię wszystko rano, odpocznij. Możesz zostać tutaj, mamy więcej pokoi. Zaproponowała jemioła, która zdążyła już ululać Dankowskiego. Weźmiesz prysznic, wyśpisz się. Mam zioła, po których przekimasz noc jak niemowlę. Zgodził się, bez protestu. Nie przyznał tego głośno, ale widziałam, że jego ciało szwankuje coraz bardziej, a ból staje się trudny do zniesienia. Wracałam do domu na ostatnich nogach. Starczyło mi fasonu, by nie jęczeć z bólu przed jemiołą, ale oberwałam naprawdę porządnie. W całym ciele mnie rwało, jakbym miała zakwasy stulecia miała zdołała unieszkodliwić urok. Nie mogła mnie jednak osłonić przed falą uderzeniową. Czułam się, jakbym przywaliła w ścianę. Miałam nadzieję, że poprawi mi się po prysznicu. Sól morska powinna usunąć resztki obrzydliwej magii. Byłam cholernie głodna, ale wiedziałam, że jeśli gdziekolwiek zatrzymam się po jedzenie, rozejdą się wieści, że biegam po mieście zakrwawiona od stóp do głów z wielkim opatrunkiem na szyi. Wkrótce dotrą do Leona i zanim się obejrzę, będą wiedzieli o tym moi piekienicy. Wspinałam się po schodach, snując grzeszne fantazje o ramenie spaczki, i resztce lodów pistacjowych, które powinnam mieć jeszcze w zamrażarce. Droga dłużyła mi się niemiłosiernie, ale po otwarciu drzwi mieszkania czekała na mnie nagroda. Zapach sosu pomidorowego i zapiekanego sera uderzył w mój nos z intensywnością, od której zaczęłam się ślinić. W zalanej światłem kuchni siedziała przy stole dwójka najbliższych mi na świecie ludzi. Metaforycznie rzecz ujmując, bo jako diabeł i salamandra z gatunkiem ludzkim mieli niewiele wspólnego –